mówienia wszyscy naraz przeciwko mnie i głosili i będziecie mieli więcej racji, tak? E, więc, więc, więc to jest pierwsza rzecz. Wygłosił pan kilka swoich bardzo osobistych opinii, tak? bo oczywiście Rada podjęła taką, czy inną decyzję, mając do wyboru takie taki czy inne alternatywy dawane przez ustawę co do wyboru opłaty, opłaty śmieciowej. No rzeczywiście akurat w pańskim partykularnym w przypadku nie zmierzy tylko pańskiego partykularnego interesu, ponieważ zgodnie z tą metodą że pan rozumie płacił więcej, tak? Natomiast jeżeli tą argumentację, tak, co do rzekomej sprawiedliwości społecznej, jak pan, jak, pan, e, jak, jak pan nazwał, tak, jeżeli sprawiedliwość społeczna, to tam jest czymś innym niż sprawiedliwość, może być tylko niesprawiedliwością. Jest to po prostu zwykła dychodomia, tak. Jeżeli, jeżeli ta, ta argumentacja jest zawarta na, na, na tej kartce, to jest to argumentacja z góry fałszywa. Z góry fałszywa. Tak? Po pierwsze, odpady komunalne tworzą lud, ludzi, a nie metry kwadratowe mieszkań. Szanowni Państwo, co do, co do zasady, co zasady Państwo zakładacie, że każdy wytwarza po, po, podobną ilość śmieci. Ilość śmieci wytwarzanych przez poszczególnych, przez, przez poszczególnych obywateli zależy przede wszystkim, przede wszystkim od ich od zasobności portfela. Przede wszystkim od zasobności portfela. Im więcej, ktoś, Im więcej ktoś ma, im bardziej zasobny ma portfel, tym więcej konsumuje tym bardziej tym więcej wyrzuca. Więc jest proporcja pomiędzy produkcją śmieci, pomiędzy dwoma tak powiem, przykładowymi, tak dwoma skrajnymi nazwijmy to obywatelami może być jak 1 do 5, a nawet 1 do 7, czyli, czyli, taka, czyli, taka, czyli taka, jest, taka jest potężna różnica pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy tworzeniem śmieci. Więc skoro, za, co do zasady można powiedzieć też, że, że, że, że osoby, że, że na duże metraże i duże mieszkania, są osoby bardziej majątne, tak? Czyli gdzie istnieje zależność pomiędzy osobnością portfela, wielkością zajmowanego mieszkania i ilością produkowanych śmieci, tak? To jest pierwsza rzecz. To jest, ale ale, pan, ale, pan, ale pan, pan, ale pan, ale pan, ale pan, ale pan, Bozy, ale pan, ale pan, posługiwaliśmy pan, podróż pan, ale pan, ale pan, ale pan, szan, ale pan, ale pan, ale pan, ale pan, ale ale, ale, ale szanowni, no Państwo piszecie tutaj yy, w wyniku Kawałek Prezydenta, duża część Sopoziń będzie płaciła za śmieci innych, ale, ale że to jest właśnie w wyniku proponowanej przez Pana Kajkowskiego, asystenta, asystenta Przewodniczącego Rady Miasta, to, to, to właśnie wtedy mieszkańcy będą płacili za śmieci innych. Szanowni Państwo, przykład pierwszy z brzegu, w pracy moich rodziców, na 12 zamieszkujących, zamieszkujących rodzin, trzy rodziny deklar, deklarują, o połowę mniej ludzi niż mieszka. Niż mieszka, niż mi, niż mieszka. I jeżeli Pan mi próbuje, chce powiedzieć, mm -hmm. tak, że, że, że, zja że zjawisko niedeklarowania, czyli de facto oszukiwania w swoich jest współobywateli, jest z marginalnym, dużo muszę pana niestety, ja na tym strasznie ubolewam, tak? Wyprowadzić pana z błędu. Też. Nie jest tak. A dlaczego pan nie zachuje Nie pan tak? tak. za to odpowiada. Nie, nie pan jest. za to prezentuje. Nie, nie, tak. nie, nie, nie, nie, nie, ale, ale, ale panie, panie, panie, panie, panie Kajkowski, odnośnie odnosi niepłacenia, to pan powinien wiedzieć to. jak jest najlepiej, to bo to pan ma z tym duże. Próby. Więc, ja panu, więc, ja panu, więc, ja panu, więc, ja panu, jeżeli, jeżeli mogę ale ale czy do ale, ale to, może mogę to no kończyć? Ale, może pan robić wycieczkę? Ale Szanowni Państwo, ale czy ja panu przeszkadzałem. Nie ale ja panu przeszkadzałem. Ale ja panu więc, yy, wie, więc, więc teza jako w wyniku tej uchwały, duża część sobie będzie płaci, płaciła za śmieci jest fałszywa, fałszywa w sposób absolutnie skrajny, tak? Bo tylko i wyłącznie opłata metrażowa jest w stanie, jest, jest w stanie de facto zmusić do płacenia wszystkich, tak? Państwo piszecie, że, że, że, że, że, że, że przez uchwałę prezydenta Państwo sopociani będą płaci, płacili za turystów i studentów, a no właśnie jest całkowicie odwrotnie. Gdyby przyjąć metodę osobową, czy Państwo jesteście w stanie uwierzyć, że ktoś wynajmując mieszkanie dwa, na, na dwa tygodnie dla, dla pięciu osób będzie, będzie biegał do urzędu miasta i deklarował, że te pięciu osób przez dwa tygodnie mieszka wynajmowanym przez niego mieszkaniu? Szanowni Państwo, fikcja. Absolutna fikcja i to jest w sposób, w sposób absolutnie wyrafinowany, sprzedawana Państwu fałszywie, tak? ponieważ, ponieważ będzie to całkowicie odwrotnie. Tylko jeżeli jest, będzie opłata, opłata powierzchniowa, to jesteśmy w stanie wyłapać tych wszystkich ludzi, a jest ich bardzo dużo w sobocie, którzy wynajmują, wynajmują mieszkania, mieszkania osobom trzecim, tak? Także, yy, jest także ale, ale chce Pan się zgłosić do, do, zgłosić do dyskusji i wtedy, wtedy się odbyć. <krym> Uchwała jest bardzo niesprawiedliwa. W kontekście tego, co powiedziałem, posługiwanie się, szanowny panie, administracja, państwa formacja, Także... co chcecie wypowiedzieć, to się wypowiedzieć. Nie ma przewodniczący kanków, co są... wypowiedzieć są suwerenni w swoich, swoich decyzjach, e, mają, mandat, mają mandat społeczny, e, oczywiście e, jest to zmiana, która dotyka, dotyka nas wszystkich, dotyka każdego gospodarstwa domowego, przede wszystkim w zakresie naszych codziennych, co, co, codziennych e, tak powiem zwyczaju, tak? Bo jednak segregacja jest pewnym nawykiem takim, jak, nie wiem, jak mycie zębów, jak nie wiem, gotowanie, tak, no jest, jest pewnym elementem naszego, stanie się elementem naszego, naszego, naszego codziennego życia i nie będzie nie będzie to pewnie łatwe i czasie będzie do tego dostosować, bo nie będzie można sobie od tak po prostu posegregować raz w miesiącu, tak? tylko że będzie, będzie trzeba robić w sposób w sposób ciągły. I, spośród, i spośród, kategorii, spośród kategorii metod, które były dostępne, nie ma metody, szanowni Państwo, sprawiedliwej, tak? Są metody mniej szczelne, są metody bardziej szczelne, tak? I zasada, jeżeli mówimy o dwóch pojęciach, szczelności i sprawiedliwości, to najbardziej sprawiedliwa dla Sopocian i dla każdej innej społeczności lokalnej w tym kraju jest taka metoda, która jest najbardziej szczelna, tak? ponieważ tylko przy metodzie szczelnej, a taką a najbardziej szczelną, najbardziej stabilną jest metoda, jest, jest, jest metoda, metoda powierzchniowa, to właśnie wtedy są nie zapłacą za śmieci innych, tak? I taka, i taka jest niestety prawda i prawa. rzeczywistość.